Chwała Bogu bracia siostry. Mam na imię Marek, przyjechałem z Wrocławia. Jestem tu po raz kolejny, ale po raz pierwszy taki spotkał mnie poważny obowiązek usłużyć słowem w takim większym wymiarze. Na początku chciałbym serdecznie pozdrowić braci i siostry od wierzących z Gdańska, z którymi mieliśmy wczoraj społeczność, ale Głównie chcę Was pozdrowić od nas ze społeczności z Wodzisławia. Dziękuję. Chcę się dzisiaj dzielić czymś, co jest dla mnie bardzo oczywiste, ale wiedząc i mając świadomość, zwłaszcza przez to, że już ileś lat jestem człowiekiem odrodzonym, mam świadomość, że w różnych środowiskach wzrastamy, w różny sposób jesteśmy kształtowani przez nauczanie, przez usługiwanie braci, i w związku z tym niejednokrotnie gdzieś tam w nas mogą istnieć czy być zakorzenione jakieś, nie wiem, ustalone ścieżki, które niekoniecznie są tymi właściwymi ścieżkami, słusznymi. Chciałbym mówić o powszechnym kapłaństwie. To jest taki tytuł główny tego, czym będę się chciał dzielić, ale... Zacznę może od początku. Kiedy czytamy Biblię, od początku, na początku jest napisane i czytamy to, że Bóg, kiedy stworzył Adama i Ewę, to ich stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo, ale też ich stworzył po to, żeby z nimi mieć relacje, żeby z nimi mieć społeczność. Chciałbym, żeby to bardzo mocno nam utkwiło gdzieś tam w naszym wnętrzu. Potem jest... Abraham, o którym czytamy w 17 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym wierszu, a gdy Abraham miał 99 lat, ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Takie oczekiwanie ma Bóg względem Abrahama w społeczności ze mną. Niedużo albo dużo. Zależy, jak do tego podejdziemy, jak na to spojrzymy. Wydaje mi się, że jeśli idzie o Boga, to jest naprawdę niewielkie oczekiwanie. Ale jeśli idzie o nas, to nam się już to zupełnie inaczej może kojarzyć. Ale idźmy dalej. Potem jest Izaak, potem jest Jakub, Mojżesz... I w drugiej Mojżeszowej, kiedy Izrael zostaje wyprowadzony z niewoli egipskiej, zaraz na początku tej wędrówki Bóg wypowiada się w XIX rozdziale w taki sposób. XIX rozdział, czwarty po szósty wiersz będę czytał. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie, a teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym, takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I <śmiech> chciałem tutaj zwrócić bardzo mocno uwagę na to, że tutaj jest zwrot, zwrot taki wy. Nie jest powiedziane do poszczególnych ludzi, którzy są spośród Izraela, ale jest to powiedziane do całego Izraela. Do całego Izraela. Chcę to mocno podkreślić. Bożym pragnieniem było to, żeby wszyscy byli. I ta, ta, ta myśl jest powtórzona w liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, w dziewiątym jest napisane, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Ta myśl jest identyczna. Tutaj znowuż nie ma tego wyróżnika, że poszczególni z was. Ale z drugiej strony tak się stało w historii Izraela, że wydarzyły się pewne wydarzenia, poszły pewne rzeczy, mianowicie mam tutaj na myśli tą sytuację z Cielcem i wtedy już jest, czytajmy w 32 rozdziale tej drugiej Mojżeszowej, już, już coś się wydarzyło. Zanim to przeczytamy, chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, że Boże pragnienie jest takie, żeby cały Izrael, Boże pragnienie jest takie, żeby cały Kościół dzisiaj, nowotestamentowy, służył Bogu w taki sposób, jak On by pragnął. To jest Boże pragnienie, aby każdy brat i każda siostra byli kapłanami w Kościele. To jest Boże pragnienie. Ale teraz przeczytajmy, co się stało w tym czasie, bo te uwarunkowanie jest i w dniu dzisiejszym. 32 rozdział. Będę czytał tą już końcówkę, takie sedno. Jeśli ktoś będzie chciał, może przeczytać tam wcześniej wcześniejsze wiersze. Od 25 wiersza czytam. A gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdyż Aaron dopuścił się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 kiedy zrobili sobie tego cielca, że gniew Boży zapłonął nad tym wszystkim, co się wydarzyło. I Mojżesz mówi, kto za Panem, ten do mnie. I przystąpili tylko synowie Lewiego. I oni w taki sposób wyświęcili się do służby kapłańskiej. I dlatego od tamtego czasu tylko Lewici mogli usługiwać czy być kapłanami.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 Jeśli wtedy ktoś siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Jest wiele naczyń. Jest nas wielu w Kościele. Nie wiem, ilu Was jest tutaj w Weicherowie. Szacuję, że w tej chwili gdzieś jest około 40 osób. Nie liczyłem, ale taki szacunek. Teraz każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, jest naczyniem, którego Bóg pragnie używać. Ale no podam przykład o naszej siostry, która grała na pianinie. Załóżmy, że nasza siostra wczoraj oglądała długo telewizję, i w jej głowie są różne obrazy. I teraz dzisiaj ma nam usłużyć siostra. Ja, w jaki sposób usłuży? Cały czas jej to tam miga, gdzieś tam jest w stylu, z tyłu głowy. Nie zachowała się, nie powstrzymała się od tych różnych rzeczy, które nas otaczają. Tak jest w życiu każdego z nas. To jest, to jest właśnie ten, ten proces uświęcenia, który Bóg pragnie, żebyśmy w nim uczestniczyli, żebyśmy się w to zaangażowali bo wtedy, jeśli będziemy przybliżać się do Boga, Bóg nam będzie udzielał coraz więcej łaski, Bóg nam będzie dawał coraz więcej sytuacji, które będziemy mogli z Nim przeżyć, coraz więcej doświadczeń, coraz więcej mądrości, bojaźni, wszystkiego tego, wszystkiego, co nam jest, będzie potrzebne do tego, żeby być użytecznym w Domu Bożym, żeby być użytecznym w Kościele Jezusa Chrystusa. To tak działa, to jest taki mechanizm, to jest taki mechanizm, który się sam napędza. Im bliżej Boga jesteśmy, tym bardziej będziemy mogli być dla Niego użyteczni. Im bliższa nasza więź, ta relacja, pamiętacie, co mówiłem na początku? Ta relacja, ty trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Czy Abraham był doskonałym mężczyzną bez grzechu, bez uchybień? Nie ale tą doskonałość uzyskujemy przez to, że trwamy w społeczności z naszym Panem. Dochodzimy wtedy do pewnej doskonałości. My w tym momencie, kiedy mamy tę relację z Bogiem naszym, jesteśmy doskonali przez krew Jezusa Chrystusa. Nie dlatego, że my jesteśmy tacy wspaniali i cudowni. Ale chciałbym przechodzić do sedna zagadnienia. W Ewangelii Mateusza, jest taka myśl zawarta Ja chcę mówić o powszechnym kapłaństwie w bardzo wąskim wycinku bo to jest bardzo szerokie pojęcie ale w takim bardzo wąskim wycinku w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale jest zapisana myśl z którą jestem przekonany większość z nas się spotkała 20 wiersz albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Niekiedy słyszę takie modlitwy, takie wypowiedzi, kiedy ktoś deklaruje, gdzie dwóch lub trzech, tam Panie, Ty jesteś. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że tutaj jesteś pośród nas. Czy... Zdajecie sobie sprawę, że może być taka sytuacja, że można tutaj być czterdziestu w tej sali, a Pana nie będzie pośród nas. Bo kiedy Bóg jest tutaj pośród nas, kiedy On się tutaj może wyrazić? Wtedy, kiedy ja z Nim przychodzę tutaj, poprzez jakieś codzienne doświadczenie, codzienną sytuację w moim życiu, przez tą moją relację, którą mam gdzieś zadzierżgniętą z Nim, w sensowny sposób on potem może się wyrazić. On może się wyrazić wtedy w zgromadzeniu. Jeśli bracie, siostro, masz tą relację z Panem, on się będzie tutaj wyrażał i wtedy on jest pośród nas. W taki właśnie sposób. Jeśli nasze życie jest takie letnie, on się nie będzie mógł wyrazić. Nawet jeśli będziesz tutaj wypowiadał słowa, jeśli będziesz usługiwał pieśnią, psalmem, jeśli będziesz usługiwał tutaj modlitwą, dzielił się czymś, jakimś doświadczeniem, ale twoje życie jest letnie, to nie wyrażasz Chrystusa. Bardzo często możesz chcieć tylko pokazać, że jesteś, że funkcjonujesz w tym zborze, że jesteś częścią tego zboru, ale Chrystus się przez ciebie nie wyraża, ponieważ twoje serce jest daleko od Niego. Ty nie masz tej relacji, ty prezentujesz tutaj siebie, chcesz pokazać pewną chrześcijańską poprawność. Co to znaczy być, czy też w imieniu Jezusa Chrystusa? kiedy. chcemy przedstawić w zgromadzeniu jakąś słuszną linię, słuszne nauczanie. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że mamy przyjść tutaj z żywym Jezusem Chrystusem, którego doświadczyliśmy w naszym życiu. Pierwszy list do Koryntian w czternastym rozdziale, tam od 11 rozdziału po czternasty jest ukazany w tym pierwszym liście do Koryntian porządek nabożeństwa, społeczności, spotkania braci i sióstr. I w czternastym rozdziale, począwszy od 26 wiersza, Paweł pisze w taki sposób.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 I tu chciałbym się na chwilę zatrzymać i parę słów komentarza na ten temat powiedzieć odnośnie, powiedzmy, nabożeństwa, zgromadzenia ludu świętego. Najpierw może o tym Bogu porządku. Wy funkcjonujecie w zborze, że macie jakiś ustalony porządek na nabożeństwie, Jakoś tam on się kiedyś ukształtował i do tej pory on tak funkcjonuje. Ten porządek, który tutaj macie przyjęty. My w społeczności nie mamy takiego porządku jak wy. Wręcz można by było powiedzieć, gdybym wam powiedział tak z grubsza, to mamy nieporządek, ktoś by powiedział. Ale to wszystko odbywa się w porządku. Jest to inaczej. Mamy zupełnie inną formę nabożeństwa. Nie ma ustalonego jak gdyby harmonogramu, co pierwsze jest, co drugie, co trzecie. Niekiedy zaczynamy społeczność nie od śpiewu i modlitwy, ale zaczynamy od dzielenia się świadectwem. Niekiedy od modlitwy, a kiedy pieśniami, a kiedy ktoś siedzieli już jakimś poselstwem. Ale w tym nie widzę żadnego jakiegoś chaosu. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeśli bracia, siostry mają jakąś bojaźń w sercu przed Bogiem, to nikt się nie będzie wyrywał, nikt się nie będzie chciał zaprezentować. Nikt nie będzie miał parcia na to, żeby gdzieś tam zajmować pierwsze miejsce, bo on ma bojaźń. On ma bojaźń przed samym Bogiem. Zdaję sobie z odpowiedzialności, że z jednej strony przemawiając do Kościoła, staje w miejscu Chrystusa i jako usługujących chce coś przekazać Kościołowi. To jest odpowiedzialność wielka. To jest wielkie... Wydaje wam się, że nie macie wpływu na to, jak zbór funkcjonuje? Nie, macie, przeogromny. Czy przez to, jak się modlicie, czy przez to, jak funkcjonujecie w, w społeczności, macie przeogromny wpływ. Macie albo inaczej powinniście mieć. Do tego jesteśmy wszyscy powołani. Każdy, kto jest w zborze, jest powołany do tego, żeby się wzajemnie budować, ponieważ ten 26 wiersz kończy się taką myślą, wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. O tym, o tym jeszcze będziemy mówić. I teraz, cóż wtedy bracia, gdy się schodzicie? Jeden z was służy psalmem. Jak, jak rozumiecie psalm? Do mnie parę lat temu może więcej niż parę lat temu, dotarło, co to jest psalm dzisiaj, w dzisiejszej rzeczywistości. My bardzo często mówimy psalm, to znaczy czytam Biblię, coś odbieram z księgi psalmów, coś mnie dotyka i wtedy wstaję w zgromadzeniu, tak jak tutaj dzisiaj brat wstał i czytał nam psalmy, fragmenty psalmów, to, co go dotknęło. Ale psalmem również jest to, kiedy mam doświadczenie z Bogiem kiedy przeżywam je z Bogiem. Może to być doświadczenie jakiejś porażki z Bogiem, ale może być to również doświadczenie zwycięstwa. Bo wiecie, jak powstawały psalmy, jak Dawid pisał psalmy. Kiedy Dawid przeżywał różne historie, pisał pieśni, pisał psalmy i w nich albo ubolewał nad swoim kiepskim, fatalnym stanem i wołał o łaskę do Pana, albo wychwalał Pana. Albo płakał, kiedy zginął król Saul i jego przyjaciel Jonatan. On to wyrażał w psalmach. Te psalmy zostały zapisane. Ty, bracie i siostro, również możesz przyjść ze swoim psalmem do zgromadzenia. Możesz go wyrazić. Możesz powiedzieć, czego doświadczyłeś to jest śpiewanie psalmów. To jest coś bardzo praktycznego, bardzo wymiernego. Inny usługuje nauką. I tutaj von, grono się bardzo zawęża. Ale dlaczego się zawęża? Ponieważ Jan napisał w swoim liście, niechaj, czy Jakub, niechaj niewielu z Was pozostaje nauczycielami, bo srogi wyrok poniesiecie. Ale to grono zawęża się też z innego powodu, Chyba Nehemiasz w księdze napisał, że najpierw zbadał zakon, potem go wprowadził w życie, a dopiero później nauczał. Takie są wymogi dla nauczyciela. To nie to, że mamy jakieś, może nawet dobre i słuszne pojęcie pewnych spraw bożych w naszej głowie, w naszym umyśle coś, żeśmy przyswoili. To jest jeszcze mało. Teraz te prawdy, które żeśmy przyswoili w naszym umyśle, mamy wprowadzić w życie, zafunkcjonować w tym. Ale dlaczego? Dlatego, że wtedy zyskujemy wielką wolność w wykładaniu takich spraw, w nauczaniu. I tutaj grono już jest bardzo zawężone. Grono braci, którzy mają nauczać w zborach. Ponieważ niewielu decyduje się wejść na tą ścieżkę właśnie, ścieżkę, żeby zbadać, wprowadzić w życie. Ale potem jest jeszcze, że jeszcze niektórzy z nas prorokują. I 14 rozdział, może to, jest, może to być trochę kontrowersyjne, ale podzielę się... Jak ja rozumiem ten czternasty rozdział w kontekście prorokowania, ponieważ on jest tam właśnie tak skonstruowany, ten czternasty rozdział, że najpierw na początku Paweł pisze o tym, że pragnie tego, abyście wszyscy prorokowali. W Koryncie był problem, że oni mówili językami i mało tego, że mówili językami, to mówili w taki sposób, że nie było wykładu, bardzo często brakowało wykładu i Paweł mówi, w tym czternastym rozdziale, że pragnąłbym, abyście nie tylko mówili językami, ale żebyście prorokowali. Ale dlaczego? Bo tam dalej jest napisane, no, zaraz na początku tego, yy, no, czytajmy od początku. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt bowiem nie rozumie, co on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Ale kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, ku napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór zburbutuje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. I tutaj jest mowa o tym, żebyście wszyscy prorokowali. Tak, ja to czytam. Pragnąłbym, żebyście wszyscy mówili językami, ale pragnąłbym, żebyście również wszyscy prorokowali, bo to o wiele większy przynosi pożytek dla Kościoła. I teraz jak ja postrzegam to prorokowanie, które jest tutaj opisane w tym rozdziale? Bo to się tyczy tego typu prorokowania. To jest coś takiego, że ktoś, jakiś brat czy siostra weszli za zasłonę z Bogiem doświadczył jakiejś rzeczywistości z Bogiem, która nie jest nam tutaj dana. Z wielu powodów na przykład nie jest nam dana, ponieważ Bóg temu komuś dał takie doświadczenie, taką sytuację przeżyć i on teraz będąc za zasłoną odbiera pewne pouczenie. Bóg go poprowadził. Mije jakiś czas i ten ktoś, czy to brat, czy siostra, Staje tutaj w tym miejscu i prorokuje. Dzieli się świadectwem tego, co przeżył z Bogiem. Przeżył z Bogiem tam właśnie będąc zasłoną. zasłoną. Dzieli się ku naszej zachęcie, zbudowaniu, napomnieniu. Zbór się wtedy buduje, jest bardzo zachęcony przez składanie takich świadectw. Tak to postrzegam. To powszechne prorokowanie, które jest tutaj opisane w tym 14 rozdziale. Teraz jeszcze chciałbym bardzo mocno podkreślić kwestię tego, jak to jest ważne, żeby zbór był budowany, żebyśmy doświadczali właśnie tego zbudowania. W drugiej Samuelowej, w ósmym rozdziale, taka myśl, ktoś by powiedział, no taka <śmiech> niewiele mająca wspólnego. Ósmy rozdział. Będę czytał od 9 wiersza po dwunasty. Nagłówek w tych przekładach brytyjskich jest Zwycięskie wojny Dawida z sąsiednimi ludami. Taki nagłówek jest w tym. Mamy już to otwarte. I tam jest napisane od dziewiątego wiersza tak. Ty zaś toj król Hamatu, usłyszał, że Dawid zdruzgotał całą potęgę wojskową Hadadezara, wysłał to i swojego syna Jorama do króla Dawida, żeby go pozdrowić i złożyć mu życzenia z powodu zwycięskiego zakończenia wojny z Hadadezerem, gdyż to i musiał ustawicznie prowadzić wojny z Hadadezerem i przyniósł z sobą naczynia srebrne, naczynia złote i naczynia miedziane, również i te, ofiarował król Dawid panu wraz ze srebrem i złotem, jakie ofiarował z łupów zabranych wszystkim podbitym przez siebie narodom. Chciałbym, żebyśmy ten taki nic nie mówiący nam fragment czy wiersz mocno sobie zapamiętali, żebyśmy mieli go głęboko w świadomości. Ale dlaczego? Co jest budulcem? Te kosztowności, to złoto zostało później użyte przez Salomona do budowy świątyni. Dawid był wybrany jako król. Bożym zamiarem nie było wcale, żeby ludzie mieli króla. Bóg chciał królować swojemu ludowi, ale wybrali króla. Wybrali najpierw Saula, później Dawida i Dawid zapragnął, zapragnął zbudować świątynię, żeby już nie w namiocie, ale żeby w świątyni była złożona skrzynia, przymierza. I Dawid cały czas miał w pamięci tą kwestię, którą Bóg zastrzegł w V Mojżeszowej. Jeśli już zapragnicie króla, owszem, dobrze, miejcie go, ale... I tam są warunki, którym miał sprostać król. Nie miał mieć wielu koni, nie miał mieć wielu żon i nie miał gromadzić bogactwa. Salomon, który był po Dawidzie wszystkim tym sprawom, uchybił. Salomon miał 700 żon, 300 nałożnic, miał tysiące koni i miał wielkie bogactwo. Dawid się strzegł tych wszystkich rzeczy. Kiedy zdobył w jednych z bitew 1000 koni, tylko wziął 100 Pozostałe dziewięćset okulawił. Dawid się pilnował, trzech swego serca, ale zdobyte rzeczy podczas boju gromadził na to, żeby zbudować świątynię. I jakie to ma przełożenie na dzisiejsze, nowotestamentowe sytuacje? No bracie, siostro, jeśli toczysz jakiś bój, zdobywasz pewien łup, jakąś mądrość nabywasz z Bogiem w tej sytuacji to ten łup, ta mądrość jest konieczna, żeby ją tutaj złożyć w ofierze Panu, żeby Kościół mógł być budowany. Te sytuacje zwycięstwa bardzo budują Kościół, mają ogromny wpływ na to, jak funkcjonujemy. Bardzo duży. Jest to wielką zachętą. Może ktoś z nas ma problem w życiu, nie radzi sobie ale ktoś inny przychodzi w to miejsce i, i mówi nieświadom niczego. Mówi świadectwo o takiej sytuacji, którą przeżył. I Bóg go podźwignął, Bóg dał mu zwyciężyć w tej sytuacji. I ten, który siedzi gdzieś tam z tyłu, bardzo stroskany i zmęczony brat czy siostra, doznaje wielkiej zachęty. Chwała Ci Boże, jednak można. Ty jesteś tym, który mnie zaopatrzy. Dziękuję Ci za słowo zachęty, Panie. Kościół się buduje, bracia, siostry się podnoszą. Kościół zaczyna tętnić życiem. To jest tak bardzo ważne, żebyśmy widzieli, co jest budulcem, co buduje Kościół, co buduje zbór. Powszechne kapłaństwo jest właśnie po to, żebyśmy sobie wzajemnie usługiwali, żebyśmy służyli sobie tym, czym Bóg nas ubogosławił żeby tak się działo to Dawid toczył wiele wojen wiele walk żeby tak się działo w naszym życiu to po pierwsze musi dotrzeć do nas świadomość że toczymy bój że jest jakaś wojna się dzieje my niejednokrotnie jako chrześcijanie żyjemy w taki sposób że nie postrzegamy że coś jakaś wojna czy coś jakieś bo tak się nam fajnie żyje, żadnych przeciwności nie mam. W pracy mi się fajnie układa, w domu mi się fajnie układa, z dzieciakami mi się fajnie układa, ale w pracy, kiedy mój szef czy moi koledzy robią szwindle, udaję, że nie widzę. Nie mówię o niczym. Kiedy bluźnią Bogu, udaję, że nie widzę. No i fajnie mi się powodzi. W domu moja żona coś tam robi, nic jej nie mówię fajnie mi się powodzi, mam fajne relacje, moje dzieci robią, co chcą, też im nie mówię. I fajnie jest, jest spokój. Ale nie na tym ma polegać nasze życie. To są tylko parę sytuacji, a tych sytuacji jest całe mnóstwo, gdzie jest cały czas toczy się wojna. I żeby mieć jakieś trofea w tych wojnach, to trzeba wejść na to pole bitwy. Paweł pisze w liście do Tymoteusza, Baw w drugim, o ile się nie mylę, toczymy bój, gdyż położyliśmy ufność naszą w Bogu żywym. Czy my zdajemy sobie sprawę, że jest jakaś wojna? Może my siedzimy cały czas tam, wiecie, w tyłach, przy gar kuchni i tam jest ciepło i dobrze. Nie mamy żadnego doświadczenia z pola bitwy. Nie chciałbym się nad tym skupiać, ale chciałem powiedzieć, żeby Kościół mógł budować się i rosnąć, to bracia, siostry musimy wejść na te pole bitwy, żeby odnosić zwycięstwa. Może porażka będzie na początku, raz czy drugi, ale wtedy będziesz bardziej wołał do Pana, staniesz w relacji z Bogiem, będziesz wtedy bardziej gorliwy, będziesz bardziej zabiegał o tą łaskę od Pana, będziesz bardziej chciał się do Niego przybliżyć. I wtedy Pan da zwycięstwo, jedno, drugie, trzecie. Wtedy Twoja wiara będzie rosła, będziesz zachętą dla innych w Kościele. To jest takie bardzo praktyczne, powszechne kapłaństwo. Mówiliśmy o zbudowaniu, o tym, że budowanie. Kiedyś z Pawłem mieliśmy takie doświadczenie w ustroniu, że jeden z braci dzielił się czymś i następnego dnia Paweł podszedł do mnie i powiedział, słuchaj, ta sprawa jest do napomnienia. Musimy zwrócić uwagę na to, że to nie było w duchu chrystusowym. I niektórzy nie zrozumieli idei. To co, on z szatana mówił? Z diabła? Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza, dziewiąty rozdział bo to jest bardzo ważne też, ten kierunek. Końcówka 9 rozdziału, od, będę czytał od 51 wiersza. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować Gospodę. Lecz nie przyjęli go, <śmiech> dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli, panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz, Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować i poszli do innej wioski. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Wiecie, tutaj z, te, z tego miejsca, czy może niekoniecznie z tego miejsca, ale w takich naszych codziennych relacjach, kiedy się spotykamy, możemy właśnie nie mieć tego Ducha Chrystusowego, może go w nas nie być, ale w jaki sposób? Duch Chrystusowy to jest ten, który chce pozyskiwać, który chce utrzymać przy życiu, nie chce zatracić. A my niejednokrotnie, gdy rozmawiamy ze sobą, nie mamy tego miłosierdzia, nie mamy tej łaski Chrystusowej w sobie i bardzo często, wiecie, tak z góry na dół, Sypniemy tak, że komuś tak wpięty idzie i potem jeszcze mamy z tego satysfakcję. No, powiedziałem Mu całą prawdę. Powiedziałem Mu, co o tym myślę. Ale w tym nie ma ducha Chrystusowego. Wiecie, duch Chrystusowy to jest dla mnie taka sytuacja, kiedy nawet mówimy sobie prawdę szczerze, ale też podajemy sobie możliwości, drogę wyjścia z tych sytuacji, kiedy podpowiadamy sobie, że jesteś tak, w bardzo niefajnym nie, nie miejscu, ale jest wyjście z tej sytuacji. Jest wyjście, jest ratunek dla Ciebie. Jest podpowiedź, jest podanie ręki. To jest Duch Chrystusowy. Uczniowie chcieli tutaj, żeby i to kto? Jakub i Jan. Ci umiłowani. A oni, no Panie, no. Zrobimy porządek z tymi tutaj. Pan mówi nie. W drugim liście do Koryntian Paweł, jeśli choć trochę mamy tam orientacji, jeśli idzie o Koryntian, Koryntianie, Paweł miał bardzo duży dylemat w stosunku do Koryntian. To był zbór, który, w którym uczestniczył Paweł w zakładaniu. Wiele miesięcy poświęcił na to, żeby ten zbór był budowany, i po jakimś czasie Koryntianie zaczęli odpływać. Mało tego, znalazło się grono wśród Koryntian braci, którzy zaczęli dezawuować poz, poz, pozycję Pawła jako apostoła, zaczęli go podważać, zaczęli go spychać na boczny tor. I Paweł w drugim liście, w końcówce tego drugiego listu pisze taką myśl w dziesiątym wierszu, Dlatego, ponieważ jestem nieobecny u was, piszę to, aby za przybyciem moim do was nie musiał postąpić surowo na podstawie pełnomocnictwa, jakie pan dał mi, ku zbudowaniu, a nie ku burzeniu. Zobaczcie, jakie Paweł dostaje pełnomocnictwo od pana, aby budować zbór, nie niszczyć, aby go budować. To jest niezmiernie ważne, żebyśmy widzieli to, do czego jesteśmy powołani. Do zachęcania, do podnoszenia się, do budowania. Na zakończenie najładniejszy fragment biblijny, który właśnie o tym mówi. Według mnie być może wy macie jakieś inne, ale ja mam ten fragment z listu do Efezjan, z czwartego rozdziału. I tutaj parę słów komentarza. I on ustanowił, czytam od 11 wiersza, czwarty rozdział, listu do Efezjan od 11 wiersza. I on ustanowił jednych apostołami, dru drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami,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 z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Po pierwsze chciałbym powiedzieć w tym komentarzu o tym, że wszyscy, znowuż tutaj jest wiele razy użyte słowo wszyscy. Główny nacisk dzisiaj chciałbym, żeby zapadł w waszych sercach, że wszyscy jesteście powołani do tego, żeby mieć wpływ na to, jak funkcjonuje zbór. Każdy. Ponieważ w liście, czy to Koryntian, czy Rzymian w 12 rozdziale, Paweł pisze w tych dwunastych rozdziałach o tym, że wszyscy jesteśmy obdarowani. Kiedy czytamy Ewangelię i czytamy przypowieści Pana Jezusa, chociażby o talentach, to tam widzimy, że oni dostali, tak? Jeden dostał więcej tych talentów, drugi mniej, ale dostali, wy również dostaliście. Być może jeden więcej, drugi mniej talentów od Pana. I istota jest taka, Bóg pragnie, abyśmy te talenty pomnażali, żebyśmy ich nie zakopali tak, jak ten jeden tam zakopał, tylko żebyśmy je pomnażali. Każdy jest przez Boga obdarowany, każdy. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to On Cię nie zostawił golcem, On Cię obdarzał. Piotr napisał, że On jeńców poprowadził i darami obdarzył. Tak Piotr pisze chyba w drugim liście, o ile się nie mylę. I teraz każdy jest obdarowany, każdy ma służyć. Są szczególni, tutaj jest powiedziane, że On, głowa Jezus. Jednych uczynił apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami. I są bracia, którzy w szczególny sposób posługują w zboża, ale po co oni są ustanowieni? Po to, żeby dystans między nimi a pozostałymi wierzącymi nie rósł i stawał się coraz większy, ale żeby malał bo tam dalej jest napisane, po to oni zostali ustanowieni, żebyśmy wszyscy doszli do pełni chrystusowej. Po to są bracia w zboże, którzy być może w danym momencie za, e, mają te bardziej zaszczytne, w cudzysłowie zaszczytne. Ja bym powiedział, że bardziej odpowiedzialne stanowisko, to po to oni są, żeby ten dystans malał, żeby Pozostali bracia i siostry coraz bardziej się przybliżali do Chrystusa, coraz więcej Go mieli i żeby później wchodzili też w to miejsce i usługiwali. Po to są oni ustanowieni. Ale tutaj jest też powiedziane, kochani, piętnasty wiersz, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, z którego całe ciało spojone i związane przez... Wszystkie, wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania, każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samo siebie w miłości. Tutaj wszystkie i każdego, te dwa słowa. Czyli jeśli ktokolwiek z Was myśli, że no jest takim może mało potrzebnym członkiem Kościoła, może nie jest taki ważny i może sobie odpuścić to czy tamto, to jest w wielkim błędzie. List do Koryntian, 12 rozdział, mówi w szczególny sposób o tych członkach, które może są mniej zaszczytne, ale po to one są w Kościele, żeby inni o nie zabiegali, żebyś starali się, po to, żeby w ciele nie było rozdwojenia. Jesteście wszyscy potrzebni w Kościele. Nie ma super braci, nie ma super sióstr, wszyscy jesteście jednakowo potrzebni. Musicie mieć tego głęboką świadomość. Nie wiem, z jakich powodów jesteś ty potrzebny, bracia, albo ty, siostro, ale każdy z was jest tutaj potrzebny. Każdy ma pewną, w cudzysłowiu, rolę do odegrania. Tym reżyserem jest nasz Pan i On chce nas użyć w tym kościele. On chce nas użyć w tym zgromadzeniu. To jest to powszechne kapłaństwo, bo tu jest napisane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, każdego poszczególnego członka, nieszczególnych, wybranych, wszyscy i każdy. Chciałbym, żebyśmy na to zwrócili mocną uwagę. Podsumowując to, czym chciałem się z wami podzielić, wszyscy jesteśmy tutaj potrzebni. Przy czym uwzględnijmy to, że jesteśmy potrzebni wtedy, kiedy naprawdę mamy świadomość, że jest walka, że jest uświęcenie, że jest bojaźń, to musimy mieć wszystko też z tyłu głowy. Bo jeśli tutaj staniesz, bo dzisiaj usłyszałeś słowa zachęty, że jesteś potrzebny i masz tutaj stawać i masz mówić zachętę, ale przyjdziesz ze samym sobą, to nie wnosisz Chrystusa, nie ma Chrystusa pośród nas, tylko prezentujesz siebie. Łukasz zaprezentuje Łukasza, Paweł zaprezentuje Pawła, a tutaj mamy prezentować Chrystusa. On tutaj ma być w zgromadzeniu. Jego mamy wystawiać. W jednym bracia bracie, siostry śpiewają taką, taki hymn Wystawiajmy go. Więc wystawiajmy Go, nie wysławiajmy, ale wystawiajmy. Ale kogo? Chrystusa mamy wystawiać. Jego mamy prezentować. Jeszcze raz, wszyscy. Po drugie, właśnie Jego mamy reprezentować. A po trzecie, dlaczego? Żeby zbór był budowany, żeby zbór doznawał zachęty. Amen.